Za oknem deszcz Na oknie sadza z komina W sumie nie wiem dlaczego też jej nie spłukał Tylko się taka pulpa zrobiła dziwna na szybie A ja nagrywam To już trzeci wsiok A to oznacza, że według starej, Marcinowskiej definicji Mogę się nazywać pełnoprawnym podcasterem. Fajnie, nie? Tylko, że gorzej, że według tej obowiązującej obecnie chyba definicji Filipa Dawidzińskiego z podcastu Nie tylko dla Orłów a jeszcze mi brakuje do tego 7 odcinków. Ale to, to szybko się nadrobi. Tu jest jakieś 2-3 tygodnie Pewno się to wydłuży na 2-3 miesiące. Zając mój wspomniany zapał, moje, no. moją elokwencję jeśli chodzi o mówienie. O jakiś SMS przyszedł w czasie nagrywania. Przeczytam może nawet na głos. Od koleżanki. Jak to przesłucha, to mnie zabije, że czytam jakiegoś. A, tak jak, A, nie, nie, tego nie będę przeczytał. Jednak, jednak nie przeczytam. Zbyt osobiste. Eee... I kurde, wybiło mnie to z rytmu. WP SMS. Co tutaj miałem mówić? Aha, tak. Miałem to już trzeci odcinek. Trzeci wsiok. Mm, teraz już powinno być z górki. Te pierwsze dwa odcinki tak były zrobione e, trochę na siłę tak chciałem e, tym pierwszym odcinkiem zachęcić e, znajomych moich do słuchania drugim odcinkiem no to chciałem się podlizać e, wielkim podcastowego świata i się udało e, patrzę się teraz przed chwilą i już mam dwa komentarze od samego Tomawka i Skwary a to już jest coś Dzięki Wam za tak szybkie komentarze. Ja wiem, że to w podcastowych czasach nie tak, jak się to mówi. W czasach, kiedy podcast tak się czołga jak teraz od, od wielu, wielu lat, od samego powstania właściwie w Polsce, to komentarze się pojawiają niezwykle rzadko pod odcinkami. A ja już mam dwa aha I to y, nie, nie napisałem ani jednego z nich Nie, nie podszurzałem się pod nikogo Żeby nie było mogłem być z siebie dumny i oh. uh, uh, uh, uh. zajbiście yy. Zrobiłbym relację wam z trawki Kurde co ja mówię wam? Mam mówić tobie! tak sobie postanowiłem, że będę się zwracał w swoim podcaście do Ciebie, słuchaczu, w liczbie pojedynczej. Wszyscy mówią jakoś w liczbie mnogiej i to, to jest wtedy jest zaburzona ta łączność między e, podcasterem, między nadawaczem, a odbieraczem, czyli słuchaczem. I to może dlatego nie ma tych komentarzy jak słyszy ktoś, nie, że o, przepraszam, bekło mi się, jak ktoś słyszy, um, że mówi się do niego w liczbie mnogiej, no to to może sobie pomyśleć albo wierzę wie, przytomnie, że albo jest e, ten podcaster jakimś takim e, bardzo kulturalnym człowiekiem, nie, takim z kijem w dupie, nie, że tak mówi tak tak jak się mówi do, do osób starszych, nie? To jest tak.. Yy, co dzisiaj kupiliście se w sklepie, nie? Śmietane za 3 złote, nie? Ziemniaki za 2 złote, nie? Kurde, nie umiem mówić. Dobra, ale. No yy, wiecie o co chodzi. Kurwa, ja Jule, Wiesz o co chodzi, ty wiesz o co chodzi, nie? Yy. Albo też yy, jest druga możliwość, że sobie pomyśli, yy, że. Yy, mówi podcaster do, do szerszej yy, publiczności jakiejś, nie? Mówi do was, nie? Tak ten. Do was mówię ja, sławny, lubiany, podziwiany podcaster. No i tak pewno jest, nie? Ale yy, odbieracz, czyli słuchacz, może się wtedy poczuć niedowartościowany, że nie jest e, że nie jest wyróżniony spośród tego tłumu słuchaczy. Także ja wyróżniam Ciebie, mówię specjalnie do Ciebie, nie mówię do tego obok, co, co, co razem z nim słuchasz w tego głupiego podcastu, tylko mówię to specjalnie do Ciebie. Walnij w ogóle tego sąsiada z, w autobusie, nie? który podsłuchuje czy co tam masz na słuchawkach wali go z łokcia pod żebra od razu się zrobi weselej że na następnym przystanku z pomocą innych pasażerów fajnie będzie, ciekawie mm. no tak to chyba była jakaś taka długa dygresja a ja coś miałem powiedzieć i właśnie nie wiem czy to powiedziałem czy nie trudne, najwyżej się powtórzeniem, bo chciałem zrobić wam relację ja pierdźule. znowu mówię wam jak to jest możliwe e, chciałem zrobić specjalnie dla ciebie e, słuchaczu drogi, wspaniały, inteligentny piękny, przystojny albo słuchaczko e, no może nie jesteś za ładna skoro tego słuchasz nie? no to, to o czymś świadczy, nie? Jeżeli marnujesz czas na, na takie badziewie, to znaczy, że nikt Cię nie chce, czyli ładna nie możesz być, z definicji, ani fajna jakaś. Nie no to to chciałem dla Ciebie zrobić relację z koszenia trawy. Niestety pada od kilku dni, z krótkimi przerwami, no ale w tych przerwach też się nie. No bo to... Każdy kto mieszka na wsi doskonale wie, że mokrej trawy się nie kosi, bo się zapycha. Gdybym ja tak kosą chciał kosić, to też się kosa się zapa. Nie idzie wtedy machać tą kosą sierpem, jakby, co już. Ale to, to też nie fajnie, bo, bo się jest wtedy całym e, obrzyganym od, od tych, z tych soków trawiastych, sianiastych. czy co to tam jest. Nakrywa się cały czas, ale jaja, a się tak. Bawiłem tym przyciskiem, to go molestowałem. Głaskałem, pieściłem, Na dyktafonie nagrywam, bo stwierdziłem, że na tym mikrofonie, co mam go przy słuchawkach, jakoś jest z dupy. Same są trzaski, same szumy. Co mnie zdziwiło, lepiej jest na tym dyktafoniku nagrywać. Wygodnie też zresztą. Co najśmieszniejsze, komputer jest włączony obok. A ja chodzę sobie po pokoju, powinno słychać moje kroki. Tak, nie? Słychać? Powinno być słychać, bo mam dużą płytę nastawioną. No i, i, i, i nagrywam ten trzeci odcinek. Mam nadzieję, że to puszczę. Dobra. Koniec z tych pierdół. Psiok, jest przecież poważnym podcastem. To jest poważny podcast. Tutaj trzeba o poważnych rzeczach. Także nie zaśpiewa wioskowy żul. Podpity trochę jest, więc nie starajcie się wsłuchać w tekst, jaki śpiewa. I tak nic z niego nie zrozumiecie. Ja rozumiem po latach spędzonych na wsi, po całym życiu na ja wsi. Potrafię zarozumieć tę mowę, tłumaczyć nie będę, bo to są same bluzki tak naprawdę. Yy, no i i niech śpiewa, a my zajmijmy się problemami wsi. Wioskowy Żule wszedł w trans metafizyczny, jak zapewne słyszysz. Wspomagaczem i katalizatorem był tutaj Bimber własnej roboty. Z czego to jest spędzone, nie mam pojęcia. Ale wynik jest godny podziwu, nie? Więc dość tych bzdur, tych głupot, dzindzi, bołów i dupereli zajmijmy się dziś problemami wsi. Pierwszym problemem wsi, jaki mi przychodzi do głowy, jest yy, trawa. Trawę trzeba kosić, suszyć, grabić. A, I ciągle rośnie, tak na złość, nie? Jak się tak okosi się tak fajnie, do pewnego poziomu, to ona zaraz z powrotem wyrasta. Wkurzające to jest. Ci, co nie mieszkają w bloku, tylko mają ogródek, to na pewno wiedzą, o czym mówię. Ból to jest straszny dla każdego prawdziwego wsiopa. Innym problemem wsi e, są chmury. Tak jak na przykład teraz, jak się patrzy przez okno, to jest niebo jest całe zażygane chmurami. I z tych chmur pada i pada e, deszcz, potem są powodzie, zbiory przez to są niższe. Grat, grat, jak. Jak grad na, na, nad jakimś sadem, to wszystkie obije jabca, jabcoka wtedy porządnego nie można zrobić, śliwki obije, śliwowicy potem na jesień nie ma, wiśnie, takiego źwinka, takiego podlejszego gatunku, ale, ale, ale by był nie, jakby tego gradu nie było. Mm. Jeszcze zdecydowanie drzewa. Drzewa y, to jest wrzut y, na dupie każdego mieszkańca wsi. Takie drzewo y, zasłania światło. Jak chcesz pokosić trawę dookoła takiego drzewa, to, to musisz tą kosiarką, czy to co... To, no, jak masz kosę, to, to, to tam jeszcze jakoś, nie? Jeszcze tak się sierpem się... Y, czy tam nożyczkami chociażby się, się ostrzyże dookoła pnia. Ale jak masz kosiarkę, to musisz wykręcać, zawracać. No i, i, i tracisz na tym pełno czasu. Drzewa są problemem wsi. Wszystko jedno na to jakie. Słońce też jest. To jest wielki problem wsi. Przecież jak, jak nie ma chmur, innego problemu wsi no to, to świeci słońce ty nie możesz się patrzeć na, na niebo no bo cię razi po oczach wali po tych gałach tak chamska, ale tak perfidnie, nie? no i... i... O, teraz na przykład zaświeciło, mimo że są chmury tak specjalnie mi na złość, kurde, oślepiło mnie Aaaa, Nic nie widzę, o! dobra, żartowe nie. Kamienie, też wielki problem wsi Jak masz trawnik i ktoś tam, no, się zawieruszy się kamyk, nie? I potem jedziesz sobie z kosiarką ładnie pięknie I jakby tak I silnik gaśnie. I się okazuje, że e, wjechałeś na jakiś mały kamyczek, który rozpierdolił cały mechanizm kosiarkowaty. I nie musisz dalej kosić. A z drugiej strony sprawa wtedy rośnie. I nie to też przeszkadza. Tak się zastanawiam, czy nie, nie omawiać tutaj takiego tego największego problemu wsi. Coś co skłania ludzi do chowania się w miastach. No nie wiem, bo, bo to jest temat bardzo niebezpieczny, bardzo drażliwy i taki bardzo, no jakby to powiedzieć, no ludzie o tym nie lubią mówić. Ale z drugiej strony to jest podcast, tu chodzi o łamanie tabu wszelkiego rodzaju, to ja też o tym powiem na wsi są krety. U mnie w mojej wsi jest krecia mafia. Bardzo mają e, zaawansowane kontakty. Wszystko mają ukartowane. Wszędzie dookoła widać ich posterunki w postaci krecich kopców. I one tak... To, to, to jest taka przykrywka tego. Tak, kopce nie? Bo, bo tak e, sobie myśli ktoś, że, że a kopca takiego, to, to można wziąć łopatę nie? I, i roznieść tą ziemię usypaną, Ale nie? nie, nie, nie. To, to jest coś więcej. E, wnikliwy obserwator dostrzeże w tym, że to jest plan e, likwidacji psów naszych. Bo bo jak. Pies zobaczy taki kopiec, poczuje zapach kreta, to od razu się rzuca na to no i, i kopie tam, nie? Każdy prawdziwy pies. Ja mam na przykład jajnika. To może nie jest prawdziwy pies, ale, ale za kretami bardzo goni. No i, i, i kopie tak, kopie, kopie, nie? Ten, ten kopiec kreta, nie? No i, i do, do, do jamki tam wchodzi, wciska pysk, wciska tak, tak dalej, koniec no, tak, tak, tak głęboko wyciągnąć i się nie da. się okazało, że to w, w, w krecie sidła w zrobione z ziemi w postaci trawy, gliny, kamorów czego tam jeszcze, nie? Jak, jak martwych myszy. Takich różnych ule, rzeczy takich. I, i tak, tak nie może się wydostać. I tak piszczy. I, tak, I takie różne, nie? No i i zdycha sobie. I fajnie jest. Potem już nie szczeka ale się okazuje, że, że to wcale nie jest takie dobre. Nie wiem czemu, ale tak jakoś ludzie nie lubią, jak krety im mordują psy. A to jeszcze nie jest sedno sprawa. Te krety mają wydrążone pod całą wsią, pod wszystkimi czterema budynkami, jakie są na wsi, szereg tuneli podziemnych. No i, i jak tylko nacisną taki specjalny klawisz, bo, bo tam e, ojciec chrzestny kreci mafii ma takie pudełeczko schowane. Nie powiem, gdzie sobie go chowa, bo, bo e, niektórzy, co akurat jedzą, e, mogliby być potem na mnie źli, że zmarnowali taki dobry obiadek. No ale w każdym razie w tym pudełeczku pod przykrywką, jest taki guziczek. Jak ten guziczek się naciśnie, to te wszystkie tunele e, no tak, tak, tak rozbłyskają światło. Jest taki, takie światło. Taka światłość jest, a katy są ślepe. I on, one słońce nie lubią za bardzo. No i wtedy wszystkie zaczynają tak strasznie piszczeć. Tak? A może Mieliście kiedyś e, szansę e, słyszeć, jak piszczą e, zażynane krety, nie? te torturowane, to jest dla nich tortura, takie, takie światło, no to, to jak wszystkie zaczynają piszeć, tak, a, mi, mi, takie, nie? Takie, takie dziwne takie, nie? No i, e, i wtedy... E, Wtedy byk, co jest schowany normalnie w stodole, dostaje szału i robi rozpierduchę kompletną. To jest jedna z największych e, broń karetów. Działają trochę na kształt japońskich pilotów kamikadze, nie? Ale... ale nie to to ma sens, bo taki kred, jak już zostanie portorsurowany tym światłem, no to w końcu cichnie no i nic mu nie ma. Dalej sobie drąży tunele, dalej morduje psy wiejskie i, i, i wkurza tym właścicieli tych psów. A, a taki byk, no to to rozwali yy, jedną ścianę stodoły, ucieknie i potem trzeba będzie go gonić z motyką. W całej wsi, żeby kogoś nie poturbował. No powiedzmy, że nie poturbował, nie? To inne rzeczy też możesz zrobić. Niebezpieczne zwierzę. Oh, się rozgadałem.